Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 31 lipca 2021 roku. Słuchacie właśnie 353 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami pilnie potrzebujący transfuzji krwi Michał Dżerakowicz. Czołem Szymas, witam wszystkie słuchaczki, witam wszystkich słuchaczy. Oraz zdroworąpnięty terrorysta, czyli Szymon Szymasz Witam również. Spotykamy się dzisiaj, by pomówić o świeżynce, której omawiać pierwotnie nie planowałem, bo w sumie jakoś mnie <śmiech> ominęła jej premiera. Bo chodzi o film Blood Red Sky, czy też po polsku Krwawe Niebo, który no z naszej perspektywy tydzień temu, 26 lipca, zadebiutował na Netflixie. Film, którego premiera właśnie mnie totalnie umknęła z naszego tria w ogóle tutaj. To ty pierwszy widziałeś, nie Jerry? Mi Bloody Disgusting pokazało ten film, ponieważ mhm. ja ich śledzę w mediach społecznościowych i w którymś momencie mignął mi bardzo fajny plakat, dużo lepszy niż ten, który jest plakatem podstawowym, bo oni pokazali niemiecki plakat tego filmu, który zresztą mhm. też jest niemieckim filmem i ten plakat przykuł moje oko no i oni też wystawili mu bardzo wysoką ocenę ja jak spoglądam na ich recenzje to sobie sprawdzam zawsze najpierw jakie oni oceny wystawiają, no bo to są ludzie z branży i ja już od dłuższego czasu obserwuję, że oni mają naprawdę niezłe oko w tych swoich ocenach i są tacy dosyć rzetelni nie? że nie, nie wychwalają wiesz, jakiś Gówien, które są modne i też nie krytykują czegoś, co jest po prostu gatunkowo dobre. Także no, zaintrygowało mnie to, bo oni tam naprawdę bardzo wysoką ocenę temu filmowi wystawili, no bo ty mówisz, że premiera ci ominęła, no bo to umówmy się jest film znikąd, no to jest film, który po prostu Netflix wrzucił w piątkowe popołudnie bez w zasadzie żadnej zapowiedzi, <śmiech> bez żadnej informacji, bez żadnej promocji, no i to jest jeden z tych tytułów, które jeżeli właśnie nie śledzi się jakichś kanałów takich, wiesz, w mediach, które jakieś rzeczy, które to ciebie mogą konkretnie zainteresować pokazują, no to, to może ci przejść pod radarem, no bo, no bo po prostu mówię, tu promocji żadnej wielkiej nie ma. Mhm, a byłoby szkoda, mnie zainteresował już sam fakt, że to jest kino niemieckie. nie? No to chociażby przez moje wykształcenie stwierdziłem, że warto by ten film poznać. Ty dodatkowo w miarę go poleciłeś. Chociaż opinie zbiera mocno mieszane, co mnie trochę zaszokowało, gdy się z nimi bliżej zapoznałem, ale do tego przejdziemy za moment. Tak tylko zajawię, że na przykład na pomidorkach plot Red Sky ma 88% świeżości, ale jednocześnie ma 43 punkty metascore. tak? Czyli... No już tutaj widać ten rozdźwięk i te recenzje rzeczywiście Blady Disgusting raczej chwali. Kilka innych serwisów raczej krytykuje. Widziałem też u nas w Grodzonecie, że Wojtek Gunia napisał post po seansie. Ty tam też się wypowiedziałeś, ale do tego może też wrócimy później. Na razie wyjaśnijmy słuchaczom, że... W filmie tym obserwujemy, jak matka z synem znajdują się na pokładzie samolotu porwanego przez terrorystów. Główną bohaterką jest Nadia, która wraz ze swoim dziesięcioletnim synem Eliasem planuje podróż samolotem z Niemiec do Nowego Jorku. Kobieta jest ciężko chora i zamierza poddać się w Stanach eksperymentalnej terapii, eksperymentalnej transfuzji krwi, nie ma jednak z kim zostawić syna, więc zabiera go ze sobą. Zresztą on jej też jest dosyć potrzebny, bo jej stan zdrowia no raczej nie sprzyja samotnym podróżom. No i niestety na pokładzie okazuje się, że samolot został przejęty przez grupę terrorystów, którzy no najprawdopodobniej nie pozostawią nikogo przy życiu. Mają taki, a nie inny plan, ale nie wiedzą, nie uwzględnili tego w tym planie, że Nadia jest wampirem. Nie wiem jak to dla was brzmi, jeżeli z tym filmem nie mieliście do czynienia i po prostu usiedliście do tego podcastu, ale właśnie przez jakieś dwie trzecie filmu już obserwujemy akcję z wampirem, czy też potem z wampirami na pokładzie i nim przejdziemy właśnie do recepcji, do kwestii problemowych i kwestii, które wypadły bardzo fajnie. Jarek krótko i na temat, co poczułeś, tak, gdy zobaczyłeś ten zwrot akcji? Wiedziałeś w ogóle o tym? Nie. Mignęła mi już ta informacja. No i umówmy się, to jest tak prowadzone, że ktoś, kto jest tam jakoś obeznany z kinem gatunkowym, z horrorem, to myślę, że sam ten twist może wyczuć. Mhm. bo to, to jest dosyć jasno prezentowane, że Nadia ma określony problem, ona tam, wiesz, w zasadzie od samego początku jest prezentowana jako postać, która używa tych jakichś blokerów, że coś się z nią dzieje, mhm. że nakłada tą perukę tę perukę i wiesz, jako, jakoś reaguje w określony sposób właśnie w określonych sytuacjach, nie wiem, gdzie jest noc, a, a na przykład a jest dzień i tak dalej, i tak dalej. Unika słońca, tak? Tak, tak, tak, no dokład, dokładnie. Więc wiesz, więc to jest tak prowadzone, że można się domyślić jakby samego tego twistu. Przy czym wydaje mi się, że on nie jest tak naprawdę kluczowy. Zresztą on jest zdradzony Absolutnie na plakatach, nie jest. bo i na tym, który mi się tak bardzo podobał, tym niemieckim, i na tym oryginalnym, który jest gdzieś tam z tym filmem kojarzony, jest to ewidentnie pokazane, że ona ma tą, tę drugą naturę swoją. I tyle. No, mi się ten twist podobał i szczerze mówiąc to jeszcze bardziej mi się podobało, w jakie rolniny nas to zaprowadziło, no bo sam ten początek był dla mnie taki dosyć dyskusyjny, ale to sobie zaraz Mhm. Mm tak. E, już się z tym zgadzam. Nie jestem do końca pewny, czy będziesz miał to samo na myśli, ale ja też mam z nim trochę po, o, problem. czym większy problem mam i od tego chciałbym wyjść jednak z recepcją, bo e, w związku z tym, że Część osób troszkę krytykuje ten film. Wojtek Guniak raczej narzekał na zmarnowany potencjał, tak, który w tym filmie dostrzegł, ale rzeczywiście ta część negatywnych recenzji zaciekawiła mnie zwyczajnie, nie? bo mnie też ten seans się podobał. Zacząłem się wczytywać i niestety e, tylko się zirytowałem, bo po pierwsze ludzie, przeciętni ludzie, nie krytycy jeszcze, wypisują bzdury typu, że jak widzą logo Netflixa, to już wiedzą, że film będzie słaby, że horror będzie do bani i tak dalej. No bzdura totalna. To jest kino... No, ale Wojtek to napisał akurat. Tak <laughs> tak, tak na marginesie. Aha. Nie, no, no, no, no sprowadził, sprowadził, sprowadził gówniane horrory właśnie do horrorów z podloga Netflixa i to nie była jedyna osoba, bo pod postem kilka takich komentarzy było. Wiesz, no, Ja bym nie chciał tutaj kręcić generalizacji z kilku komentarzy w internecie, no ale... Ale, ale właśnie nie, bo ale, to, to się ale przewijało to bzdura, pod recenzjami w różnych serwisach, o to mi chodzi, nie? Uh -huh. No i akurat tutaj moim zdaniem to się absolutnie nie sprawdza, bo... Ja nawet nie wiem, czy ten film był tworzony dla Netflixa. tak był, Zakładam, był, że. Był. To, tak? to jest okay. jed jeden z tych filmów, które oni zapowiedzieli właśnie jako te swoje produkcje oryginalne i tak jak im tam odliczałem, że oni chyba 70 czy 80 filmów zapowiedzieli na 2021 rok, no to to jest mhm. jeden z nich. Okej, okay, no dobra, ale nadal, bo dużo z tych horrorów Netflixa jest po prostu kupionych gdzieś post factum nagle, nie? Mm -hmm. Więc już na tym etapie ta generalizacja mnie zawsze wkurza. Ale druga rzecz jest taka, że właśnie to nie jest typowy amerykański kolejny horror od Sztancy, tylko coś zupełnie innego. Coś, co trochę właśnie zalatuje kinem nieamerykańskim, a bardziej europejskim, i do tego to nie jest horror czysto gatunkowy. Ja w ogóle mam wrażenie, że nawet krytycy troszkę się tutaj zagalopowali w ocenie gatunku, bo na przykład na, w serwisach takich jak, nie wiem, Roger Ebert, IndieWire i jeszcze gdzieś, ale już nie pamiętam na której stronie, czytałem, że Carfabe nie było to takie train to Busan, tylko zamiast pociągu mamy samolot, a zamiast zombie mamy wampiry. No i w ogóle, nie, nie znaczy... Rozumiem skąd się wzięło to porównanie, nie? ale to już jest tak powierzchowne i tak bezsensowne, że od razu mam ochotę zapytać, no dobra, to gdzie w Train to Busan byli terroryści, czy mieliśmy tam świadome zombie, czy była tam opowieść z perspektywy dziecka zombie i tak dalej. No Absolutnie nie, e więc już się zacząłem irytować i w ogóle mówimy o tym w nawiedzonym podcaście, mamy tutaj wampiry, ale ja bym tego filmu nie traktował jako horroru, czy nawet horroru akcji, e bo to jest... E Thriller dla mnie, y, konstrukcyjnie z elementami właśnie tego horroru nadprzyrodzonego, ale kładzący mocno nacisk na dramat y, matki, właśnie z y, synem, bo to jest opowieść o matce próbującej uratować swojego syna w trakcie ataku terrorystycznego, a to, że matka jest dzieckiem nocy jest z punktu widzenia tej głównej osi kwestią drugorzędną, bo po prostu nie jest żołnierzem, nie jest nie wiem agentem FBI, tylko jest wampirem i tyle. To wpływa trochę na kwestię tego dramatu, że to nie jest po prostu dramat na zasadzie muszę uratować swoje dziecko, tylko to jest dramat na zasadzie muszę uratować swoje dziecko i niestety prawdopodobnie będę musiała porzucić swoje człowieczeństwo, bym musiała zamienić się w potwora. Czyli coś, czego właśnie w tego typu thriller'ach często nie ma. To jest dla mnie absolutnie wartość dodana, bo zazwyczaj w takich filmach nie wiem, gdy tam jakiś facet powiedzmy, chce ratować żonę i, czy dziecko czy żonę i dziecko, no to po prostu zabija tam wszystkich terrorystów, w ogóle robi cuda i jak gdyby nikt się nie przejmuje tym, że to dziecko na przykład czy ta żona obserwuje jak mąż tata tak morduje nie wiem, Trójkę, piątkę, dziesiątkę, dwudziestkę ludzi. A tutaj właśnie mamy taki problem, nie? Że ta matka ma się zamienić w morderce. I jak to dziecko to przyjmie? Jak zachować tę relację? Tutaj matka, syn. To jest tutaj właśnie tą wartością dodaną i czymś świetnym, czego w kinie raczej zbyt często nie widzimy. Ale cała konstrukcja jest podporządkowana opowieści thrillerowej. Nawet scena otwarcia to jest awaryjne lądowanie porwanego samolotu w Szkocji czyli już taki foreshadowing tego, co się wydarzy i obstawienie tego samolotu służbami specjalnymi. Czyli reżyser po prostu już od pierwszego klapsu głośno krzyczy to jest thriller zmiksowany z tym dramatem matki i syna no to dostaniemy, czy raczej słuchaczki i słuchacze dostaną coś co lubią, czyli że się nie będziemy do końca zgadzać jednak, bo ja mam wrażenie, że trochę tak próbujesz tutaj gatunkowość która według mnie jest mimo wszystko jednoznaczna i jednoznacznie przyporządkowana do horroru zamaskować tymi górnolotnymi sformułowaniami właśnie, że mamy do czynienia z dramatem, jeszcze tylko post horroru tutaj nie wstawiłeś albo elevated Ale horroru. Ale masz tutaj załamanie po... Porządku, gdzie obawiasz się wampira stricte? no, znaczy wiesz, ja rozumiem trochę wiesz, trochę się tro z tobą droczę tutaj, ja rozumiem to wszystko, o czym mówisz a ja, ja że jestem w trybie I, po prostu i ja, i, ja wiesz, ja, ja absolutnie się z tobą zgadzam, że y, ta konstrukcja thrillerowa jest tutaj y, bardzo mocno wyraźna, y, ale też y, no wiesz, nie, nie, nie oszukujmy się, to nie jest y, stricte thriller, czy to nie jest dramat, bo wiesz, na takiej zasadzie to y, sporo slasherów by też można było właśnie po podporządkować pod Tiller, czego ja jestem wielkim przeciwnikiem. Nie, no to, że wiesz, to, że mamy tutaj do czynienia z tymi wszystkimi wątkami, którymi ten film jest obudowany i to, że to nie jest, wiesz, czystej gatunkowości horror, to moim zdaniem to jest, to, to są wszystko tylko i wyłącznie wartości dodane. I mm -hmm. to chyba tak, wynikają, tak. wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze z tego, że właśnie to nie jest stricte amerykański horror, bo wydaje mi się, że w odbiorze tego filmu to jest istotne, bo to ma wpływ na kilka rzeczy. To ma wpływ na budżet, to ma wpływ na inne prowadzenie akcji, można powiedzieć, niż w takim standardowym filmie. Inne tempo tej opowieści, bo to jest długi film. To, ten film ma 120 minut i, i to jest dużo jak na horror, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy te filmy mm -hmm. są rozbuchane. Bo, bo przecież to już teoretycznie żeśmy się przyzwyczaili, że filmy potrafią trwać po 2,5-3 godziny, ale jak na horror, to i tak 2 godziny to zawsze jest dużo. Jak na thriller także. I jeszcze też mamy mhm. inne podejście do samego ataku terrorystycznego, nie? Bo. W... Tak, i wiesz, Ameryka ja... też to trochę tak zmagdonaldyzowała na tak, pewne tak, tak. konkretne no, tropy. Wiesz, ja tu, Tutaj ja jakby bym mimo wszystko tak trochę chciał wstrzymać konie, jeżeli chodzi o, o ten Tiller, dlatego, że ta konstrukcja tutaj jest tak wyraźna na początku, jak szybko schodząca na dalszy plan według mnie, bo jak się przyjrzymy na przykład całemu temu wątkowi terrorystycznemu, to tutaj trochę widać, że on jest najbardziej instrumentalnym wątkiem, mam wrażenie, w całym Aha, tym filmie. Tak. W tym sensie, że tutaj dowiadujemy się relatywnie mało dużo jest jakby zostawione w, no właśnie... w domyśle pewne mm -hmm. te decyzje tych, tych ludzi na pokładzie są niejasne dla mnie nawet po seansie i ja bym tutaj się wstrzymał od używania słów takich, że to nie wiem, że coś było na przykład głupie bo wydaje mi się, że to nie jest tak, że na przykład te decyzje, które oni podejmują są, są głupie, czy są idiotyczne tak właśnie po horrorowemu, nie, nie czy, czy po thrillerowemu nie. tylko, że jest po prostu tak, że my jakąś cząstkę planu widzimy ale bardzo dużo nie widzimy. Wiesz, ja mam poczucie takie, że po prostu to, to nie miało znaczenia dla całej tej konstrukcji filmu. Gdzieś by tam to zaburzało, bo w tym momencie już my jesteśmy skupieni na wątek matka-syn i wydaje mi się, że to była świadoma decyzja scenarzystów, twórców, że w tym momencie jakby przestajemy dawać jakieś dodatkowe informacje dotyczące tego napadu. Ma nam wystarczyć jako widzom to, co tutaj dostaliśmy i tyle. I, I wiesz, mm -hmm. i od tego momentu y, tak naprawdę z, idziemy już bardzo mocno w horror, bo y, Dobra, to y, mm -hmm. wiesz, tutaj tak, się, się wyraźnie ten ton filmu zmienia. Tak, rzeczy... Znaczy, to, mm, tak i nie. <tok> to, to zaraz właśnie do horroru przejdziemy, ale to skończmy może te wątki, y, które już poruszyliśmy. Y, bo ja, ja się zgadzam, Także potem, tu są elementy właśnie horroru nadprzyrodzonego i to takiego y, też dosyć mocnego. Ten film może... Nie wiem jak to mówić, to nie jest gore czyste, ale ma sporo takich scen mocnych, gdzie jednak ta jucha się leje, gdzie tam się ludziom krzywda dzieje, gdzie komuś coś zostanie ucięte i tak nie, dalej. Nie, no to, to, i tak jest, dalej. to jest po prostu taki wampir, jak nie wiem, jeżeli ktoś czytał na przykład amerykańskiego wampira mhm. albo nie wiem, pamięta wampiry z postrachu nocy chociażby. No to to jest wampir no, w tym z stylu. tych nowych rzeczy, destrain jeszcze, tak? Ten tak serial albo albo właśnie destrain, tak, tak. Gdzie mamy do czynienia z dzikim, nieokiełznanym, potężnym zabójcą, który nie ma w sobie absolutnie nic z tego takiego romantycznego sznytu, który się przywija od Drakuli poprzez teraz te wszystkie różne paranormal romans. Które wikwiktały nam jak grzyby po deszczu, po, po zmierzchu, notabene. Mm -hmm. Także nie, tu, tutaj to, to ten wampir jest po prostu taki naprawdę taką bestią. Nie? I to się przekłada na to, że, że dostajemy solidną, krwawą jadkę. Mm -hmm. I to jest tutaj też bardzo istotne, tak, że on nie jest właśnie ani romantyczny, ani dystryndrowany, ani kul, cool, czy coś takiego. On jest zezwierzęcony, tak? to jest właśnie potwór. I to widać nawet od strony designu postaci, to znaczy traci włosy, osoba po prostu zarażona, rozrasta jej się trochę szczęka, tak wyrastają większe kły, twarz się troszkę wyciąga, by przypominać troszkę bardziej coś alapysk i Rzeczywiście no, wygląda jak taki potwór-potwór, a nie po prostu. E, nie wiem, nie, nie były jeszcze w świetle. E, I e, nim, właśnie przejdziemy do samego tego horroru, ja mam wrażenie, że właśnie. Tutaj jest sporo o tym wątku terrorystycznym, także tutaj położono spory nacisk na to, bo to nie jest tak, że przestępcy po prostu są po to, by na przykład pojawić się i zginąć, tak? potem w walce z tym wampirem czy coś takiego. Mamy podział tak? na jak gdyby dowódcę, osobę racjonalną wśród tych przestępców osobę, która jest absolutnym psychopatą, który po prostu chce poszaleć, wyżyć, zabić tyle osób, ile się da i tak dalej. E, mamy też osobę bardziej neutralną, która jest czarnoskóra i to jest to, co ją wyróżnia. E, no i ci terroryści mają troszkę wydumany plan, ale on tutaj jest zaprezentowany. Tak może, nie wiem, już nie pamiętasz te kilka dni po seansie, ale oni chcą wpłynąć tym całym pogwaniem i katastrofą na giełdę. Tak, tak, tak, ja wiem. Obłowić się i zwalić winę na islamistów. Nie, Więc w gruncie rzeczy jest wszystko. nie I to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale to wszystko jest podane. Nie? Czyli to nie jest tak, że są potraktowani całkowicie instrumentalnie, ale rzeczywiście schodzą na dalszy plan w jakiś mhm, sposób. Tak, tak film, no właśnie film dokładnie film o to mi chodziło. Mhm. Daje im niby sporo miejsca, daje im motywację, kreuje tam właśnie zróżnicowane postacie, bo bardzo często to jest tak, że masz jednego dowódcę i tam reszta to jest mięso armatnie, nie? A tutaj nie jednak, to są jakoś tam, nie wszyscy, ale no mają jakieś tam cechy, trochę ich odróżniasz, mniej więcej wiesz na kogo patrzysz. Ale w centrum tego filmu nie jest to, tylko bardziej to, co zrobi ta matka, nie potem by ratować swoje dziecko i jak właśnie to wpłynie, jak zachowają się terroryści w obliczu tego, jak zachowa się reszta samolotu i jak zachowa się ten syn. No i też tutaj bardzo ważną rolę zaczyna odgrywać jeden z pasażerów, Farid, który właśnie tam poznaje Eliasa już na lotnisku i nawiązuje się między nimi pewna więź. I to jest też taki właśnie no w porządku facet, który gdzieś tam też wyjdzie na pierwszy plan, bo zostanie też trochę wmieszany w sprawę przez terrorystów właśnie, bo chcą na niego między innymi zrzucić winę za cały ten atak. Więc mamy tego rodzica, który ma się zamienić w maszynę do zabijania. Tutaj nie tylko w przenośni, ale i dosłownie ma się stać tą obrzydliwą, zezwierzęconą postacią, która budzi obrzydzenie. I... Kurczę, no, w ogóle pamiętasz podobny film z ostatnich lat? W ogóle Czy w ogóle? To, ja w ogóle nie kojarzę tego rodzaju wątków. Jakby w ten sposób poprowadzonych. Wiesz, mhm. no mieliśmy... Tego rodzaju wątki rodzinne, że się tak wyrażę, w różnych inkarnacjach, jeżeli chodzi o zombie, ale to bardziej wszystko było na zasadzie takiej, że. Czy, czy zabić tego tak, kręgu, do... czy nie. Właśnie, no, że, że tutaj jakby ten, te wątki, one są inaczej po prostu prowadzone, że to jest prowadzone dramatycznie. Mhm. ale tak naprawdę przez to, że przeważnie to jest sprowadzone do tego właśnie, że ta osoba ukochana jest zakażona właśnie, nie wiem, wampiryzmem zombie, czy cokolwiek innego, no to, to po prostu tutaj ta linia dramatu jest poprowadzona tak jak powiedziałeś, czyli czy, czy, czy zabić, czy, czy nie znaczy to jest pytanie, czy to jeszcze jest Człowiek. mój krewny, czy moja ukochana, czy to mhm. już jest właśnie potwór, mhm. tak, natomiast ten wątek ja uważam, że jest czymś bardzo świeżym, i pomimo tego, że niektórzy krytykują wykonanie tego, to ja uważam, że ten film jest scenariuszowo bardzo dobrze i bardzo konsekwentnie prowadzony wokół właśnie tej emocjonalnej osi. Bo ja bym, to, to, to, czy dla mnie ten film, on stoi bardzo mocno na dwóch yy, takich trochę przeciwstawnych nogach czy, czy na dwóch takich przeciwieństwach wydawałoby się z jednej strony właśnie na tym dramacie na tym wątku rodzinnym, który wypada bardzo dobrze i na horrorze, który mi się bardzo podoba bo ten film mnie, nie ukrywam, zaskoczył i ja po 30 minutach ci przyznam się, że nie byłem specjalnie pozytywnie do niego nastawiony bo on się zaczyna dziwnie. Mamy to lądowanie w Szkocji awaryjne. Mamy to obstawienie tego samolotu. Coś się tam dzieje i zaczynają się retrospekcje i retrospekcje w retrospekcji retrospekcje, które no, nie wyglądają tak źle jak te halmarkowe retrospekcje z obecności trzeciej, czy nie wyglądają tak kuriozalnie jak retrospekcje w spirali no ale umówmy się to, to, to, to nie jest duża sztuka ale i tak to mi średnio grało w tym sensie, że to było dobrze zrobione pomimo niskiego budżetu, bo ten film od początku zalatuje taką taniością. Ta, tak wiesz, takie, ja miałem poczucie, że obcuję z filmem, który jest zrobiony za naprawdę nieduże pieniądze. A wiesz, że ja to miałem dopiero w końcówce, gdy po raz pierwszy yy samolot jak gdyby był na tle słonecznego nieba. Bo dopóki akcja dzieje się w nos, ja wcale tego nie czułem. Moim zdaniem tutaj wyciśnięto z tego budżetu i z tego co mieli tyle, ile się dało. Tak, tak, tak. Nie, wiesz, to, w sensie to... nie czułem braków budżetowych. Do, do, samego, do samej końcówki. Wiesz, żeby to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mi nie mhm. chodzi o to, że to wyglądało źle, w sensie tanio właśnie, że, te, że ten brak, mhm. brak budżetu było widać, tylko ja bardziej widziałem że po prostu to jest film robiony za małe pieniądze po tym jak on jest filmowany że on mhm. ma dużo takich cech kina niskobudżetowego to, że mamy właśnie jedność miejsca, to, że wiele rzeczy się dzieje w nocy, to, że mamy mhm. lokacje, nawet jeżeli właśnie się wybieramy poza ten samolot, to mamy często lokacje bardzo minimalne, albo wiesz, jeden dom, jeden pokój, i tak dalej, i tak dalej. Takimi różnymi rozwiązaniami produkcyjno-scenariuszowo- reżyserskimi, które mi pokazywały, że wiesz, że to jest film za małe pieniądze, nie? Gdzie, mhm. gdzie nie idziemy w rozmach, tylko idziemy właśnie w bardziej kameralną opowieść. I ten początek dla mnie miał największe problemy z tempem. W tym sensie, że on z jednej strony, z perspektywy finału na przykład, uważam, że on robi robotę, bo on bardzo umiejętnie rozstawia wszystkie pionki na arenie. Bo wiesz, bo nagle się okazuje, że wszystko to, co się dzieje w tych 10-15 pierwszych minutach, co początkowo Aha. się wydaje y, głupie albo, albo niezrozumiałe, jak y, wiesz, cały ten wątek w kabinie samolotu to jak oni widzą jak ten dzieciak ucieka z samolotu, co jest tam chyba w piątej minucie filmu, co w ogóle naprawdę ja nie, totalnie nie, nie kumałem o co chodzi. Cała ta retrospekcja z przeszłości Nadi, która dla mnie jest chyba właśnie tym najbardziej dyskusyjnym elementem, bo wydaje mi się, że tego mogło w ogóle nie być. Że, że to nie było potrzebne, jeszcze ta, ta, ta, ta dodatkowa podbudowa żebyśmy niejako, wiesz, dostali taką sekwencję, ona mi się podobała bo mi znaczy, się kojarzyła z y, pozwól mi wejść miałem silny vibe taki, wiesz, jakbym oglądał y, ekranizację pozwól mi wejść, to, to tak mi trochę wyglądało mhm. Ale ale wiesz, ale znaczy przepraszam, pozwól mi wejść. Let mi in się pomyliło z trzemiennego miałem na myśli oczywiście. A, Aha, no okej, no właśnie. No, no to o, przepraszam, to teraz nie... Mi... Ale strony, no klimat jest co taki, innego. nie no, bo to jest noc gdzieś tam, nie wiem, czy nie zima, nie, dlatego też ta Skandynawia pozwól mi wejść, trochę może ci się skojarzyć, ale nie, nie, nie, nie, ale tak, ale, ale tak żeby to mhm. było, żeby była jasna sytuacja. Chodziło tak, mi o to tak, opowiadanie, tak. Te, taki spin-off, czy raczej sequel do miasteczka Salem. Mhm. Teraz to nawet właśnie nie pamiętam, czy ono się strzemiennego nazywało, bo wydaje mi się, że w Polsce chyba się inaczej nazywało. Widzisz, super się przygotowałem do podcastu, wyleciało mi to z głowy. Wydaje teraz. mi się, że Mando właśnie takie nazywał w Radio Ska, ale to w Wiadomo o co chodzi. Wiadomo mhm. o co chodzi. Wiesz co? Ja właśnie mam duży problem z tą konstrukcją. Bo właśnie z konstrukcją, a przez tę konstrukcję z podejściem do wątku wampirycznego. Bo reżyser, właśnie o twórcach w sumie niczego nie powiedzieliśmy, ale oni raczej w Polsce nie są znani. Za reżyseri odpowiada Peter Torward, a za scenariusz właśnie, Torwart i Stefan Holz i oni wcześniej już współpracowali ze sobą. Torwart w sumie może być części z was znany, bo on napisał między innymi falę z 2008 roku. Diwele to był taki dosyć głośny film wtedy i on właśnie nim zasłynął, ale jakoś horrorem czy thrillerem mocno się nie zajmował. Potem i tutaj Thorward nie chciał wyłożyć wszystkich kart na stół, na przykład w scenie otwarcia, czyli właśnie nie chciał zrobić takiej sceny z tych horrorowej, gdzie już na początku na przykład mógłby to zrobić, mógłby na przykład pokazać genezę przemiany na w Vampira, tak pierwszy atak, czy po prostu jakąś krwawą scenę nam dać? Nie. Właśnie Wiesz, on... Mógł, mógł w ogóle chronologicznie na przykład zacząć od napadu, czy tego boardingu do samolotu, nie? To, to, to, mhm. tak, tak by mógł też... Do tego podejść na przykład. Nie? Tak, ale on właśnie postawił na początku na ten wątek właśnie porwanego samolotu, tak właśnie thriller bardziej, a potem nagle rozkłada nam przez pół godziny równo te retrospekcje. I to jest troszkę dziwne, bo bardzo często właśnie w tego typu kinie tę tajemnicę się trzyma. W, taj w tajemnicy, no, no, no, tak? Sekret trzyma się w tajemnicy długo. Tak, Czasami nawet gdzieś tam do początku ostatniego aktu, nie wiem, gdzieś w drugiej połowie filmu, e, czy w ogóle w połowie filmu się okazuje, że ktoś tam ma e, jakieś nie wiem, e, set of skills, <laughs> e, mam wrażenie e, i zaczyna działać. E, zwłaszcza jeżeli to ma być taka niespodzianka, a nie po prostu taka bazowa historia e, z silnym facetem, który ratuje statek, pociąg, samolot, coś innego. E, a tutaj przez pół godziny nam to wprowadza z dwóch godzin i to wymusza nienaturalną narrację, bo właśnie po tej scenie otwarcia mamy początek, początek tego lotu, przybycie w ogóle na lotnisko, potem początek lotu, przejęcie tego lotu przez terrorystów i to jest przecinane tą genezą, która jest przedstawiona w kilku różnych retrospekcjach, takich mhm. też no, no. fragmentach, Dokładnie. takich krótkich flashbackach i te flashbacki ingerują w bieżącą akcję, dość brutalnie ją przecinają, i przez to cały ten pierwszy akt. Jest trudny w odbiorze. Nie ciężko się przejąć mm -hmm. samym pogwaniem tak, samolotu, tak. bo tak nawet nie wiesz na czym się skupić. Tak, trochę widzisz tej akcji na pokładzie, trochę tych retrospekcji, i nawet mam wrażenie, że w związku z tym, że mamy scenę otwarcia, scenę tam złożenia bagaży, scenę gdzieś tam dotarcia do samolotu, rozmowy Eliasa z Faritem i tak dalej, i tak dalej, dużo różnych elementów, i potem początek tego napadu terrorystycznego. To my nawet nie czujemy tego napięcia współczesnego, bo te retrospekcje są bardziej spójne nawet na tym etapie. No tak, no mówię, to, to, to tempo jest takie, no, bardzo mocno zaburzone, nie? Mhm. Mm I, I rzeczywiście, tak jak rozumiem, dlaczego otworzono film w taki, a nie inny sposób, bo to się fajnie spaja z finałem, tak? To pocięcie retrospekcji, to ich tak rozbudowanie, ja do końca tego nie rozumiem, nie? To jest trochę taki, No bo nie, tego by ten... mogło nie być, po prostu tak to daje, tylko e, znaczy mamy delikatne nawiązania, na przykład rozmowy e, Nadi z ojcem wampira, który ją ugryzł na temat tego właśnie, że zło trzeba teraz zniszczyć i tak dalej, co gdzieś tam rezonuje później, ale rzeczywiście to są, e, zysk jest niewielki, a to zajmuje sporo czasu i tnie ten pierwszy akt bardzo mocno. Nie? No to to jest problematyczne. Hmm. Tak, na, natomiast wiesz, dla mnie, ja jestem w stanie wybaczyć to, to, to, to takie dyskusyjne otwarcie. No mówimy mhm. o jednej czwartej filmu, no więc no to, to w sumie jest jednak mimo wszystko jakiś tam błąd z perspektywy całości, no bo, bo mówię, ja naprawdę mam problem z tymi pierwszymi 30 minutami, ale jestem w stanie to, temu filmowi wybaczyć, dlatego że mówię, że wydaje mi się, że te 30 minut mimo wszystko budują nam te emocjonalne kotwice w tych miejscach, czy w tych punktach zaczepienia, w których powinny budować. Bo mhm. wiesz, bo mamy nieźle zbudowaną relację pomiędzy Nadią a jej synem, mamy relację pomiędzy tym jej synem, a właśnie z tym Faridem. Co też jest w sumie do, do, dosyć, dosyć takimi prostymi pociągnięciami pędzla, ale nie nachalnymi, co ważne, budowane. I to mi się też naprawdę podobało, jak, jak, jak to wiesz, jak to jest wprowadzone. Cały ten wątek z przeszłości, on, mówię, dla mnie mógłby w ogóle wylecieć, naprawdę. On, on jest tu zbędny, ale też to, co dostajemy, tam ten dialog, o którym Ty wspominasz. On jakoś nam podbudowuje też to, co y, jest w, w teraźniejszości. Czy podbudowuje? No, on jest o tyle problematyczny, że on po prostu jest za bardzo wprost. Wiesz, no tutaj jest wszystko to rozgrywane odpowiednio, moim zdaniem, tak na, na emocjach, właśnie bez tłumaczenia i pokazywania nam palcem, a ta scena niepotrzebnie właśnie nam pokazuje pewne rzeczy palcem. No my to już <grym> widzimy, my już w tym momencie wiemy, y jak, y jak Nadia się zachowuje, jaki ona ma problem i, i, i na co w stanie, do czego w stanie się y y po posunąć, nie? Mm -hmm. e, także, wiesz, także. No, y, tak, to... ale jednocześnie wiesz, te, te sceny wyjaśniają na przykład, gdzie jest ojciec nie, Tak, Eliasa. Tak, tak, tak, tak, e, tak. I tak dalej. Więc, e, tak jak mówię, to wszystko pasuje jakoś, rezonuje nie? w pewnym sensie, tylko po prostu od strony takiej roboty filmowej jest dziwne trochę. Tak. No, tak tak, tak, tak, tak. Jeżeli do tego jeżeli ktoś się nastawi po prostu na e, typowy thriller takiej akcji. Czy, czy nawet nie film a kino bardziej, bo tak też można ten początek sam odebrać, no to pewnie się zawiedzie. Ale to jest to, to żebyśmy przeszli już do horroru, to mhm. ja może się rozprawmy w ogóle z tym wątkiem dramatycznym, bo ja bym chciał podkreślić, że nie powinniśmy, tak wydaje mi się my jako odbiorcy, tak lekko przechodzić nad tym, co tutaj dostajemy w całym mhm. tym wątku rodzinnym, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę coś świeżego i odświeżającego tej konwencji, bo to jest dobrze zagrane, dobrze rozpisane, dobrze wyegzekwowane, działa emo na o, emocje y, widzów i wydaje mi się, że to jest naprawdę dosyć interesujące podejście do tematu, gdzie z jednej strony mamy genezę wampira, wampira bardzo klasyczną y, w podejściu, no bo wiesz, tu no mamy absolutną ugryzienie Tak, przypadkowe ugryzienie, słońce jako wiesz, coś, co się, co, co pozbywa się wampira i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, ale te wszystkie elementy, którymi jest to obudowane, wiesz, te, te y, jakieś leki, które spowolniają przemianę, ta, ta walka wewnętrzna, ta, to wiesz, ta. Y, postępujące zwierzęcenie na przykład to jak się syn zachowuje w relacji do matki to naprawdę na mnie duże wrażenie robiło, bo to wiesz, to czuć było, że e, tak jak widzowie szybciej byli się w stanie domyślić, e, e, kim jest Nadia i jaki będzie ten twist, tak widać, że z perspektywy scenariusza i świata przedstawionego, to ten syn też nie wiedział, e, jak tutaj ta sytuacja wygląda. E, i, I to to jakby... znaczy nie wiedział, nie znał tego daleko posuniętego wampiego. Tak tak tak, tak, tak, tak. tak No wiesz, że on wiedział, mhm. wiedział że mama jest chora, że wiesz, ma lekarstwa i tak dalej, i tak dalej, ale, ale wiesz, ale było to moim zdaniem na tyle ale umiejętnie też... prowadzone, że wiesz, mhm. że było widać w odpowiednich momentach, że, że, że ta relacja jest jakoś tam no, na krawędzi, nie? Czy, czy, mhm. czy, czy jest poddana próbie przez to, co się dzieje. Tak, w roli Nadi Perry Baumeister, w roli Eliasa Karl Anton Koch. I tak, Baumeister jest genialna jako Nadia i ona tak naprawdę w dużej mierze dźwiga ten film. No, totalnie. Bo, znaczy chłopak też jest w porządku oczywiście, też daje sobie radę, ale to Baumeister kradnie ten film i gra też bardzo cieleśnie, bo po przemianie... Tutaj jest dużo takich też typowych momentów, wiecie, w trakcie transformacji na przykład, no, kości jak gdyby stają się bardziej giętkie, nie? Tak kręgosłup trochę inaczej się rusza. Ja nie wiem, czy ta pani jest gimnastyczką na co dzień, czy to na potrzeby tego filmu? Nie, to jest filmu. aktorka, to jest aktorka. Ona... No tak, ale czy dodatkowo po prostu, Aha, no, w sensie no, no. wiesz, ma jakieś... Sukcesy w sporcie czy coś takiego, bo to co ona robi ze swoim ciałem tutaj na ekranie, to jest wyższa szkoła jazdy. Ona naprawdę potrafi, nie wiem, no tak się poruszać, że my czujemy, że po prostu tam jej się kości przemieszczają gdzieś pod skórą czy coś takiego, tak? Czy... Właśnie jak ona skacze, jak czasami ten instynkt zwierzęcy przejmuje nad nią kontrolę i gdy zachowuje się jak takie właśnie dzikie zwierzę bezmyślne, no to, to to czuć na ekranie. W sensie to nie jest tak, że film nam to mówi w dialogach, tylko my to widzimy po jej ciele, po tym jak się zachowuje, jak chodzi, jak skacze. I ta jej cielesność w tym filmie to jest 10 na 10. Tutaj absolutnie nic dodać, nic ująć. Elias zaś gra, tak, znaczy jest takim chłopcem, który musiał trochę szybciej dorosnąć. Po pierwsze dlatego, że stracił ojca, co pogłębiło jego relacje z matką i stracił go, gdy był no, maluchem, więc nawet go chyba nie pamięta. I wie, że mama jest chora, że mama właśnie chce jednak wyzdrowieć i dlatego przejmuje na siebie część obowiązków i czuć tutaj taką właśnie głęboką więź, miłość, przywiązanie się. Elias też jest bardzo młody, nie? więc nie ma tutaj żadnego jeszcze czasu buntu czy czegoś takiego. Nie, mamy po prostu kochającego synka, który teraz widzi, że mama no, przemienia się i to przemienia się dość drastycznie. I to, co mi się podobało, to to, że Elias reaguje na to, ale jednocześnie nie jest całkowicie zszokowany, przerażony, tak jakby na przykład po prostu był realnie istniejącym chłopcem, który czyta komiksy, nie wiem, ogląda filmy i w pewnym sensie mógł się tego spodziewać, mhm. bo on nie jest zaszokowany Jezu, co się stało, tak mamię nie wiem, się postrzępiły, uszy, wyrosły zęby czy coś takiego, tylko on, gdy widzi ją no, walczącą, no to jest trochę zaszokowany, ale widzi cały czas tę matkę i no jest taki trochę rozerwany, tak? Bo chciałby jej pomóc, z drugiej strony no trochę się boi, jednak pewnie, ale też film jak gdyby nie bo pokazuje to z jego perspektywy, ale też nie bawi się w takie granie na emocjach, nie, że to dziecko jest jakieś roztrzęsione, bardzo, że coś takiego. Elias jest dosyć rozsądny tutaj. Jak aktywnym na swój... przede wszystkim jak na dziecko bohaterem, bo wiesz, bo tak. dzieci są często pasywnymi bohaterami w takich filmach, są, mhm. są tylko i wyłącznie takim tym ośrodkiem generującym emocje, które są przesuwane na szachownicy, a tutaj on też ma określoną rolę do odegrania i on jest często aktywnym uczestnikiem wydarzeń. Mm -hmm. I też yy... myślę, że nie powinno się w ogóle krytykować tutaj te, tego point of view, bo to też jest ambicja twórców, bo przecież dużo łatwiej byłoby ten film zaprezentować z perspektywy po prostu potwora na przykład, nie? Kobiety, która się. Ze zwierzęca nagle zamienia się w monstrum, w maszynę do zabijania i tyle. Albo na przykład z perspektywy samych terrorystów. I myślę, że w sumie taki film z perspektywy terrorystów, no oczywiście bez tego wątku Matka-Syn, też mógłby być ciekawy w gruncie rzeczy, nie ale na pewno byłoby to prościej No byśmy mieli, pokazać. Nie wiem Pasażera 57. O, no, no tak. No, wtedy. A, a tutaj jednak e, wykazano się ambicją, wolą stworzenia czegoś ciekawego, i to wypadło całkiem nieźle. Udało się uniknąć właśnie kiczu, udało się uniknąć takiego melodramatu. E, I ta relacja jest bardzo fajna, bo Nadia e, ma te swoje leki, więc początkowo jak gdyby ma swoją świadomość, troszkę się już zmienia fizycznie, troszkę właśnie zyskuje. E, Trochę, trochę, trochę traci na swoją kontrolę, trochę zyskuje właśnie siłę wampira, jego gibkość, giętkość i tak dalej. I coraz bardziej właśnie się zamienia, przemienia, przemienia, przemienia, no ale ta jednak wola pozostania człowiekiem, wola właśnie troski o syna, cały czas pozwala jej jakoś tam się kontrolować, chociaż to też jest kilka takich momentów, gdzie ona jest na granicy i to też super wygląda, nie? że tak naprawdę... Tak, tak, tak. I to jest, wiesz, fabularnie też umocowane, bo widać ona przecież tam jeszcze początkowo cały czas się stara szprycować tymi lekami, powstrzymywać przemianę, więc moim zdaniem ten film jak na prosty horrorek, do którego niektórzy ten film próbują sprowadzać. On mhm. właśnie dba w tych takich małych rzeczach o to, żeby to wszystko urealnić i uwiarygodnić, bo wiesz, bo to jej zachowanie w kontekście powstrzymywania przemiany to jest jedno, ale ty wspomniałeś na przykład o tym, że, że ten dzieciak nie jest jakoś tak zaszokowany właśnie po filmowemu, ale to ja bym w ogóle powiedział, że można to ekstrapolować na wszystkich uczestników tych wydarzeń, którzy mhm. się zachowują, tak powiedziałbym, bardzo racjonalnie, że niektórzy próbują to wygrać pod siebie, Inni po prostu, jakby szybko przyjmują, z czym mają do czynienia i wiesz próbują, próbują reagować. Inni są po prostu przerażeni, tak jakby byli przerażeni wielu czy większość w, w styku z takim potworem, więc wiesz, więc dla mnie. To, to nawet było ciekawe, że wiesz, że mamy tutaj teoretycznie taką bezładną masę tych pasażerów, ale jak, jak ktoś tutaj jest nam wyróżniony, to się okazuje, że on ma jednak jakąś rolę do spełnienia. Mm -hmm. e, i, I to, I to jest zachowanie spoko. pasażerów, moim zdaniem, też dużo lepiej wypada niż w train to Busan. Tak, mm -hmm. bo tam jednak e, to było opisane pod bardzo konkretne konflikty i to takie właśnie trochę wydumane. A tutaj jedyną taką rzeczą, która się wyróżnia. I ona jest ciekawa, ale jednocześnie na tle tych poważnych tematów jest trochę in minus. To jest jeden terrorysta, który jest naprawdę takim psychopatą, bo on jest mocno przerysowany. On jest jak, jak z anime po prostu. Nie, To jest taki świrus, świrus, który trochę nie pasuje do tego świata przedstawionego i też no, terroryści, gdy rozmawiałem między sobą, wspominają, że to nie jest pierwszy raz, to nie jest tak, że ten koleś teraz, nie wiem, został zatrudniony i mm -hmm, odwalił, mm -hmm. tylko że oni go znają i wzięcie takiego kolesia na misję, no, też jest trochę takie, co znaczy, on jest potrzebny tutaj dla kilku zwrotów akcji i w, no, w tej drugiej części powiedzmy mi pasuje bardziej, ale ogólnie. Troszka jest y, takim kolorowym kleksem, nie na tym obrazie. Ale, ale nie ja, ja akurat wiesz to on mi bardzo pasował, bo, bo w zasadzie te wszystkie twisty, choćby y -hmm. niektóre w tej drugiej części trochę przewidywalne, ale one mi się bardzo podobały. Od samego początku, no, no nawet nawet nawet, na, no nawet, wiem, wiesz, no. te, nawet ten y -hmm. pierwszy twist, przecież jak, jaki on jest fajny, nie? gdzie w zasadzie mamy tę postać zaprezentowaną w konkretnej sytuacji mamy już wyrobioną teoretycznie o nim opinię bach nie? i nagle mamy mhm. pierwszą zmianę, później mamy drugą zmianę, później coś tam, więc wiesz więc ja się zgadzam że jakby on jest trochę nie przystający do tego wszystkiego, bo, bo znowu, jeżeli chcemy się skupić na tym wątku stricte dramatycznym, no to on jest raczej bardziej przystający do właśnie bardziej kina gatunkowego, no bo on jest... I to nawet sensacyjnego, a nie thrillerowego. Tak, tak, nie. tak. On jest taki trochę wycięty właśnie jak z kina akcji bardziej niż nawet z horroru, bo i rzuca tymi one-linerami i się zachowuje właśnie tak powiedziałbym trochę jak właśnie taki szalony królik, nie? Że że on teoretycznie się trzyma gdzieś tam w ryzach całej tej operacji, ale tak naprawdę no, od któregoś momentu widać, że, że bardzo mocno działa po swojemu. Przy czym, no mówię, mi się to podoba, bo ja uważam, że naprawdę ta druga połowa tego filmu, pomimo tego, że jest dużo prostsza, bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobała. To jest znowu taka strzelba Czechowa, nie, która... Pojawia się gdzieś tam wcześniej rzuca się w oczy i potem rzeczywiście musi wypalić nawet kilkukrotnie. I to zostało wykorzystane. No i właśnie, ale, ale tak jak mówię, no to nie jest problem duży, nie? tylko coś, co trochę mniej przystaje do całości. Dobra, no i właśnie przechodząc do samego horroru, no tutaj jest kilka takich mrożących krew w żyłach momentów, ale one bardziej działają tym takim ogólnym napięciem, tym faktem, że Nadia nie chce się przemienić do końca, że każdy jej kontakt z piciem krwi na przykład prowadzi do postępującej przemiany i my śledzimy ten, ten, ten jej horror, jak gdyby taki indywidualny bo wiadomo, że też terrorystami się za bardzo nie przejmujemy. A gdy potem sytuacja eskaluje, gdy trochę inaczej się tam piątki na szachownicy rozstawiają, no to już mamy taką ostrą rzeź. I czasami miałem problem z choreografią tych scen, bo troszkę. Czasami znaczy to pewnie chodzi o ten budżet, nie? że czasami trzeba było coś przykryć, nie zawsze wszystko jest wyraźnie, nie zawsze do końca wszystko widać, ale z drugiej strony to, to też nie jest tak, że rzeczywiście absolutnie nic nie widać, albo że wszystko jest zrobione po taniości. Jest tutaj kilka takich naprawdę fajnych patentów, te sceny są zróżnicowane i ten film jest długi, ale się nie dłuży. Tak jak ta retrospekcja rzeczywiście można by pewnie mocno okroić, czy prawie że całkowicie zlikwidować, zastąpić może jakimś tam jakąś jedną krótką sceną, czy wspomnieniem, czy rozmową właśnie nad jej tak sama akcja została fajnie rozpisana, że rzeczywiście czuć, że poszczególne twisty zmieniają sytuację w tym samolocie i to jest doprowadzone do finału, który Odrobinę ogłupia służby, ale nie na tyle i tak jak mnie to zawsze wkurza, tak tutaj jeszcze mnie nie wkurzało. I jest cała historia spłętowana. Tak, rzeczywiście wątki zostają domknięte, i ta relacja i ta kwestia przemiany, porzucania człowieczeństwa no, no, dostaje kropkę nad i. I może nie wyciśnięto z tego dramatu wszystkiego, ale jakoś tam skłoniło mnie to do refleksji. Tak czułem, że mo można by tutaj pewnie zrobić więcej. Nie, Że ten pomysł jest rzeczywiście ambitny, ciekawy i mógłby zmieść widza. Nie, Że mógłby naprawdę złapać za serducho i wycisnąć z niego resztki krwi. Nie zrobił tego, ale jest okej okay po prostu. To, do czego to doprowadzono. No to widzisz, to wychodzi na to, że stary cynik, czyli ja, jest tutaj najbardziej potulnym barankiem, który dał się złapać na to wszystko, bo zaczynając od finału, dla mhm. mnie to jest bardzo dobrze spuentowane i na mnie to emocjonalnie zadziałało. To nie jest nic wielkiego, można mhm. było pewnie wycisnąć z tego więcej, ale umówmy się, to by musiał być inny film. No tutaj tak, przez, tak. przez decyzje, które podjęto, że w zasadzie od tej tam 40-50 minuty idziemy już naprawdę w mocny horror i, i krwawą miadkę. to wiesz, to moim zdaniem nie dałoby się tego lepiej zrobić. Ja byłem bardzo usatysfakcjonowany, dlatego, że ten finał on nam spinał wszystkie wątki, tak jak powiedziałem, on wyjaśnia nam pewne rzeczy z początku, dlaczego tak się pewne postacie zachowywały, jak się zachowywały, ładnie puentuje cały wątek relacji poszczególnych pomiędzy poszczególnymi bohaterami, mi to naprawdę bardzo dobrze działało, ale Ci powiem, że nad tym wątkiem horrorowym też bym nie chciał się tak przyślizgnąć, jak, jak to szybko zrobiłeś w minutkę, bo powiem coś, co dla niektórych będzie herezją, ale ja uważam, że tak jak przez ostatnie tygodnie regularnie wam tutaj omawialiśmy nowości horrorowe, to ja uważam, że ten film jest najlepszym horrorem, jaki dostaliśmy w tych ostatnich tygodniach. To nie jest jakiś mm -hmm. super film, który tutaj must see i w ogóle, ale w kategoriach horroru ja się naprawdę bawiłem najlepiej, bo pomimo tego niskiego budżetu ja uważam, że w tym aspekcie widać, że wyciśnięto przede wszystkim wizualnie ile się da, bo naprawdę te niektóre sceny są obrzydliwe, niektóre są mega jakby mocne, mega krwawe. Udało się wykreować naprawdę kilka takich pełnych napięcia sekwencji, gdzie nie mamy do czynienia z jakimiś tam jumpscrami i takim budowaniem spokojnym nastroju, tylko właśnie te sekwencje są budowane na, na zasadzie takiej bardziej thrillerowej, takiego przeciągania struny mhm. i, i pokazania nam czegoś, co się może stać zaraz i takie igranie, czy to się stanie, czy to się nie stanie. Bardzo dobrze są wykorzystywane poszczególne postaci i to jak one się zachowują też w określonych momentach, to mi się bardzo podobało i znów nawet w takich małych jakichś momentach, gdzie wiesz mamy scenę z tym czytaniem listu, która mi się bardzo podobała. Co, co, co, co jest z takim, takim mikroskopijną rzeczą taką totalną pierdołą, która, jest, która znowu, no w innym scenariuszu pewnie w ogóle byśmy jej nie dostali, a tutaj ona też ma jakieś tam znaczenie jak mamy tego dupka z początku od, od Whisky, który też ma mhm. sekwencję całkiem całkiem fajną i, i podobało mi się jak ten wątek jego został doprowadzony do końca, no i przede wszystkim na, naprawdę to jak ta Eskalacja jest poprowadzona jak, jak te wydarzenia eskalują jak, jak, jak to wszystko jest poprowadzone no na mnie robiło naprawdę potężne wrażenie. Jeżeli chodzi o horror to, to ja jeszcze raz powtórzę, nie boję się użyć tego słowa że to jest najlepszy horror jaki widziałem w ostatnich tygodniach. I to oczywiście może też być niestety najlepsze podsumowanie właśnie tych wszystkich kinowych nowości, które mieliśmy <głos> że wiesz, że jednak film straight to Netflix, który, o którym nikt prawie że nie słyszał, okazuje się być takim pozytywnym zaskoczeniem, no ale wydaje mi się, że to jednak też trzeba oddać właśnie twórcom to, co, na co zasługują, że, że tutaj oni odwalili kawał dobrej roboty. Bo dla mnie, wiesz, to jest przykład takiego filmu, który po seansie stwierdziłem, że tutaj twórcy mieli pomysł. I wycisnęli z niego w zasadzie tyle, ile się, się dało. Nie? Że ja rozumiem, że tutaj nie wszystko może każdemu podpasować, bo, bo wiesz, jednak jeżeli ktoś po tym początku bardziej oczekiwał pójścia w tiller, no to ta, ta druga część może mu nie przypaść do gustu i odwrotnie, jeżeli ktoś na przykład Tak, polubi... ale wiesz, na swój sposób to jest takie typowe, że po prostu jakaś z postaci stawia opór. Czy tam część postaci stawia opór. Tak, ale nie dostanie właśnie takiego typowego kina akcji, a z drugiej strony... Właśnie, z jednej strony to jest fajne, nie? że się udało wziąć takie rzeczy przystające do siebie i stworzyć spójną całość, która jest sensowna, zamknięta. Ale właśnie... To, to, to nie jest problem w trakcie sensu, nie? Ale jak tak teraz patrzę na to wszystko, to czuję, że tutaj po prostu można by zrobić jeszcze więcej. Nie? No że, tak, tak, tak, tak, tak. Że to, no, to musi ja być y mm -hmm. The Empty Man, nie na przykład. A, I trochę żałuję, że to nie jest empty, The Empty man. No tak, wiesz, ja, ja mówię, ja absolutnie to rozumiem, jestem w stanie absolutnie zrozumieć, że ktoś w trakcie seansu czy po seansie na przykład może właśnie oczekiwać więcej, albo ktoś na coś innego się nastawiał, nie wiem, niektórzy będą by, by woleli więcej tego prostego horroru, który jest świetny i inni woleliby właśnie trochę więcej tego dramatu kosztem właśnie tej krwawej łaźni, która się nam rozpętuje w którymś momencie, Mhm. Jestem w stanie to wszystko zrozumieć, ale wydaje mi się, że naprawdę ten koktajl dla mnie przynajmniej osobiście jest wyjątkowo smakowity i wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo właśnie tych moich uwag przede wszystkim do tych pierwszych 30 minut udało się te proporcje jakoś tam zbalansować. No i wiesz, przede wszystkim to ja też bym chciał podkreślić jeszcze myślę, że pomału na koniec coś, co... Może nam umknąć w tym takim właśnie krytykowaniu, nawiążę do tego, co powiedziałeś na początku, że, że ludzie już spisują na straty, że Netflix, bo już się utarło, że Netflix robi tam takie średniaki po prostu prosto, które by trafiały kiedyś prosto na, na Robi VHS. dużo filmów, więc wiadomo jest, że część to są średniaki, część jest słaba, ale zawsze jest kilka dobrych. Tak, tak, tak. tak. I wiesz, ja bym chciał jednak yy, yy, zwrócić uwagę na to, że właśnie no Jeżeli nie będziemy w tym oceanie tych filmów, które Netflix wypuszcza, szukać, to właśnie no, nie znajdziemy takich ciekawszych rzeczy. A to nie jest pierwszy raz, kiedy sięgamy po kino gatunkowe z Netflixa nie amerykańskie, bo to też jest hmm. pewien wyznacznik, że jednak wiesz często, przynajmniej ja tak mam, że, że sięgnę no po kino... No więcej, no i tak. to też jest, po prostu to jest często kręcona tę samą modłę, co większość filmów, które tak, w ogóle tak, nas trafiają tak, tak, tak, i tak. tyle. A, a wiesz, a ja już nie, nie jeden raz tak miałem, że sięgnęłem po kino, nie wiem, europejskie, azjatyckie na przykład i ono wiesz, nawet przez to, że mo, może nie wiem, może jest konwencjonalne bardziej w ramach... Tego, tej swojej gałęzi kinematografii, ale i tak jest jakoś tam odświeżające. No i dla mnie właśnie takim odświeżającym seansem y, był Blood Red Sky. Naprawdę, wiesz, siedziałem, si siadałem do niego zmęczony i totalnie bez wiary tydzień temu w piątek, bo oglądałem go premierowo, i kończyłem go o drugiej w nocy oglądać, bo, wiesz, chciałem sobie sprawdzić, a przytrzymał mnie przy, przy fotelu. No to, to też jest jakby dobry wyznacznik, że, że, wiesz, w piątkową noc wytrzymałem do końca z Nadią i, i spółką, bo, bo tak mnie to wszystko chwyciło. Mhm. No i sam fakt, właśnie, po pierwsze, europejskość, ale też odmienność taka fabulagna. No to no warto poznać to, tak? To, a jak ktoś lubi wampir, no to w ogóle absolutnie... tak? tak, nie, no, no, see, tak. Je, jeżeli chodzi o wampiry, to ja uważam, że to jest naprawdę topka, nawet nie no, to ostatnich jest instant miesięcy, classic. tylko po prostu to jest naprawdę jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, ostatnich lat w tym gatunku. Bo, bo jeżeli chodzi o kino wampiryczne, to w ogóle mam wrażenie, że tutaj dostajemy bardzo świeże podejście do, do tego tematu w kontekście, wiesz, wątków, które tutaj poruszamy, mhm. nie? No tak, tak, tak. Ja się z tym zgadzam i ja też jeszcze podkreślę, że no podeszliśmy do tego uczciwie, tak? dlatego część rzeczy oceniamy bardziej dwuznacznie. I zwracam uwagi na problemy, ale ja też w trakcie sensu bawiłem się dobrze, też e, czułem to napięcie. E, ja to oglądałem jednak bardziej jako thriller, e, chociaż sceny horrorowe też mi się oczywiście podobały. I e, sam dramat też doceniam, e, doceniam właśnie wyjątkowość tej relacji e, i te, tego jak ta relacja się rozpada na naszych oczach i ogólnie jestem zadowolony, więc... E, jeżeli nie widzieliście, macie Netflixa, no to zachęcamy do nadrobienia zaległości. Jeżeli widzieliście, no to możecie podzielić się swoimi opiniami. Możemy podyskutować w komentarzach, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy na naszej stronie na Podcastowy.pl. bo na Nekropolitanie chyba komentarze tak średnio działają. Muszę zrobić małe przemywlowanie tutaj, ale to za jakiś czas. A na teraz właśnie chyba wątki wyczerpaliśmy, więc dzięki Ci serdeczne, Jerry. Dzięki bardzo. Pędź na tę transfuzję tam, wiesz. No, no. A ja sobie koniecznie. postrzelam trochę. <grych> A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym Podkaście.